Witajcie To już kolejny odcinek Podcastu tak, Podcastu Travelcast Podróżujecie tym razem Z nami po Gruzji W poprzednim odcinku Wsiedliśmy do pociągu nocnego Który miał nas zawieźć do Badumi i tak też się stało. Ze szwajcarską precyzją o 6.48 pociąg się zatrzymał na ostatniej stacji w Batumi. Skąd wysiedliśmy? <śmiech> Już przed siódmą. Czym prędzej załadowaliśmy się do jakiejś marszutki, która miała nas zawieźć do centrum, bo niestety dworzec w Batumi został zlikwidowany i się wysiada jakieś 3 km od miasta. I jeżdżą tam regularne marszutki. I właśnie... Taką się władowaliśmy, która jechała w ogóle dalej. Musieliśmy wysiąść gdzieś po drodze. Dobrze, że w ostatniej chwili się zorientowałem. Zapłaciliśmy za tą przyjemność jednego larii i 70 tetri. Koleśna nas naciągnął i to potężnie. Niech mu ziemia lekką będzie, ale żeby nie było postanawiamy iść na plażę. Na plażę, nad bulwar, bulwar w Batumi. W tym momencie, z tego co mi się wydaje, bo wtedy chyba jeszcze nie, ten bulwar nazywa się została zmieniona nazwa na bulwar imienia Marii Lecha Kaczyńskiego. Ale głowy nie dam, bo słyszałem to tylko w telewizji i wydaje mi się, że właśnie Komorowski, ten jak był niedawno, to brał udział w takich uroczystościach, które upamiętniają parę prezydencką i Zmieniają nazwę kilku ulic, jakiś pomnik był, coś takiego. Nie, nie jestem do końca pewien. W każdym razie już jakieś 15 po 7 jesteśmy nad morzem czarnym. Siedzimy sobie na bulwarze. Plaża niestety kamienista. Piękny widok. Ludzie, pełno ludzi spacerujących. Byłem zaskoczony, że o 7 rano jest tyle ludzi w ogóle spacerujących. Część ludzi biega, część jeździ na rowerze. Jakiś goły dziadek kąpie się w morzu. Jest to maja, a dziadek się już kąpię w morzu, jeszcze przecież nienagrzane nie, nie morze. Do tego jeszcze przy tym dziadku stado delfinów, które sobie zajada miejscowe rybki. Wyciągamy je jedzenie i zaczynamy jeść śniadanie. Wyciągamy przewodnik, czytamy i stwierdzam, że nic tutaj nie ma. Dosłownie. Poza meczetem nic tutaj nie ma. W tym momencie jeszcze miałem wybuch... Yy, jakiś nuklearny chyba w mózgu, bo przypomniało mi się, że znajoma chciała, żebym pozdrowił ogród botaniczny w Batumi. No więc grzebę w tym przewodniku i grzebie i znajduję, że jest jakiś ogród botaniczny na przedmieściach Batumi i że warto go zwiedzić. No to idziemy, szukamy marszutki numer 1, a w związku z tym, że Batumi się intensywnie rozwija, czyli naraz jest zbudowany jakieś 5 czy 6 hoteli 20-piętrowych. Przebudowywane są skrzyżowania i cudawianki. Próbujemy znaleźć marszutkę numer 1, Udaje nam się. I ta marszutka zawozi nas prosto pod Ogród Botaniczny. Wstęp do Ogrodu Botanicznego jest za 6 lari I jest to naprawdę najlepsze miejsce w Batumi. Jeżeli chcecie jechać do Batumi to tylko po to, żeby zobaczyć Ogród Botaniczny. Naprawdę nic innego tam nie ma. Poza drzewami nic innego tam nie ma. Tam są tylko drzewa, w Batumi nic innego poza drzewami nie ma, a raczej w ogrodzie botanicznym. Tak więc dostajemy się do ogrodu botanicznego, wchodzimy do niego za całe 6 lari i zwiedzamy go ponad 3 godziny i nie zwiedziliśmy go całego. W Jakieś 15 minut poświęcamy na oglądanie złotych rybek, które są wielkości karpia słuchamy pięknego śpiewu żab, którego możecie posłuchać teraz. fajne, nie? Naprawdę mi się podobało. I do tego jeszcze te ryby, ryby wielkości karpia. Możecie spojrzeć na zdjęcia. Naprawdę przeczat. kilka tylko takich ryb było, bo większość była taka jak pół dłoni, no ale były też takie jak całe przedramię Wracamy z powrotem do bramki, gdzie zostawiliśmy plecaki u starej babci, która sprzedawała bilety. Babcia Robi z nami taki deal, że jeżeli oddamy je bilety, to ona nam da za to kalendarz. Kalendarz na 2011 rok, w związku z tym, że jest już maj, no to on już praktycznie jest nieaktualny. No i przystajemy na to, a co nam zależy. Przynajmniej będziemy mieć fajny kalendarz, w każdym miesiącu jest jakieś, jakieś drzewo na tym kalendarzu z ogrodu botanicznego. No i przy okazji możemy zobaczyć, kiedy Gruzini mają wolne od pracy na przykład. Kalendarz stoi sobie u mnie na biurku. Mam tam pozaznaczane, co nieco w nim traktuję go jako dodatkowy, bo czasami może zmylić. Ale drzewka są fajne i zdjęcia. W związku z tym, że nic tam nie ma, dosłownie nic, wracamy z powrotem do centrum, bo ogród botaniczny siłą rzeczy na obrzeżach i za 10 lari i przez 3 godziny jedziemy sobie marszutką do Kutaisi. Taka fajna nazwa. I lądujemy w Kutaisi, gdzie autobus zatrzymuje się na pierwszym dworcu. Niestety, a nie na drugim, który jest bliżej centrum, bo Kutaisi jest podzielona dość dużą rzeką. W związku z tym są dwie, dwa dworce. Z tego dworca na ten drugi jeździ darmowy, prawie darmowy autobus. Z numer 1 za 30 tetry. Naprawdę są to jakieś grosze. Ale ten dworzec, przy którym się wysiada, jest przy McDonaldzie i warto tam zajść. Co prawda nie byliśmy w środku, bo nas to nie interesowało, ale na zewnątrz działa już Wi-Fi, które jest całkowicie darmowe i można sobie nawiązać kontakt z rodziną, tudzież z innymi znajomymi. Czasami przydatny, jest to potrzebny kontakt. No tak to darmowe Wi-Fi się przyda. Więc wsiadamy w ten autobus numer jeden, po krótkiej rozmowie Skype'owej z rodziną i wysiadamy w samym centrum, gdzieś tam z tego autobusu numer jeden, jeden. Po środku pomnik jakiegoś lokalnego Hero na koniu, no a my próbujemy się rozeznać w mapie, gdzie jesteśmy, gdzieś do jakiegoś guest czy homesteja, czy jeszcze czegoś innego, no i zagaduje nas jakiś chłop z amerykańskim akcentem, stwierdząc, że we are lost. No więc mówimy mu, że my nie jesteśmy lost, ale no w sumie to nie bardzo wiemy, gdzie by tu iść, żeby coś gdzieś się przespać. No więc chłop wyciąga telefon i mówi słuchajcie, ja tutaj wykładam na uniwersytecie w Kutajski jakiś przedmiot, pewnie angielski, i mam uczennicę, która prowadzi homestaya, więc jeżeli chcecie, to mogę do niej zadzwonić. No i bierze telefon, dzwoni, wyłuszcza problem i daje mi słuchawkę. No więc ja sobie gadam z panią, która w związku z tym, że jest jego studentką, też mówi świetnie po angielsku. No i tłumaczy nam, jak tam dojść. Okazuje się, że tłumaczenie jest proste. Wreszcie złapcie taksówkę i za, na pewno za więcej niż 5 lari yy, to nie jedźcie. Za 5 lari dojedziecie do, ten, do, do, do mnie, podaję yy, adres. No i jak na złość, nie ma taksówek. Jak tak, to kurwa non-stop na nas trąbią, żebyśmy gdzieś jechali. Jak tak, to teraz nie ma żadnej taksówki. No z 10 minut jej szukaliśmy. Jak, podaliśmy, jak jedną znaleźliśmy, to koleś nie wiedział, gdzie to jest. No, rozwaliło mnie. Drugi mniej więcej wiedział, więc jedzie, ale jak już nie wiedział dokładnie, gdzie to się dopytywał innych taksówkarzy, których spotykał po drodze. No więc stwierdziłem, że chyba jesteśmy w dupie, bo to gdzieś daleko. Ale okazało się, że nie. Że to jest na takim fajnym zboczu, gdzie są fajne domki. Dodatkowo przy katedrze, która jest w Kutaisi, Normalnie 5 minut drogi. Na ulicy takiej fajnej, fajna nazwa, Szachimbadze, czy coś takiego, tak fajnie po gruzińsku brzmi. Bardzo sympatyczna y, dziewczyna, spanie za 20 y, lari, czyli taki w normie nocleg. Y, ciepła woda bez limitów, łoże małżeńskie, y, dodatkowo y, liczne wieczorne atrakcje. No i te bliskość tych ruin, które są naprawdę tuż za rogiem. Po, o, po ogarnięciu się w końcu zbyliśmy całą noc w pociągu, zwiedzaliśmy coś, ogarnęliśmy się, zjedliśmy coś i poszliśmy zwiedzać miasto. W sumie jak miasto, czyli głównie te ruiny. Ruiny fajne, niestety, są odbudowywane albo stety, więc wszystko było ogrodzone. Ja, oczywiście, sobie wszedłem. Nie, nie pracowali już w tym czasie robotnicy, i zwiedziłem ten klasztor, tę katedrę. Fajne. Szkoda, że odbudowują, chociaż jak przykryją, to się bardziej nie będzie niszczyć, bo nawet dachu nie ma. Stoją tylko ściany, jakaś kopuła jedna. Także może warto to odbudować. Ciężko powiedzieć. Ładny widok, piękna pogoda. Naprawdę nie wiem, czy to miasto tak na mnie wpłynęło, czy ta pogoda, ale najlepsze miejsce w ogóle w Gruzji. Naprawdę jestem zauroczony tym faktem, że takie rzeczy tam są. No i w ogóle tak ładnie i w ogóle fantastyczne jest to, że na wieczór przyszedł ojciec tej dziewczyny, która jakby prowadziła wszystkie rozmowy, który roz rozmawiał z nami w trzech językach, trochę po angielsku, po rosyjsku i po polsku, w ogóle był zafascynowany Polską, wszystkich turystów, którzy u nich śpią, ma wpisy w zeszycie, ma z nimi zdjęcia, wszystko wie o Polsce, polską muzykę słucha na necie, nawet pytał się, na jakie strony wchodzić, żeby więcej tej muzy było, no więc zaproponowałem mu wrzutę, bo w sumie nic innego jakoś mi nie przyszło do głowy. Naprawdę perfekt znał, budkę suflera, podobało mu się. Super koleś. No i dodatkowo spróbowaliśmy w końcu gruzińskiej czaczy, a gruzińska czacza to taki zwykły bimber. Niedobry jak sto diabłów bo robi się go z tego, co już zostało z winogron, wyciągnięte wszystko gruzińskich. No i wtedy się go jeszcze przepuszcza, destyluje i wychodzi bimber, który ma 50%, naprawdę pali się. Na szczęście tylko y, ja wziąłem, wypiłem jednego kieliszka. Chłop też taki mało pijący, więc jak na Gruzinę przystało, znaczy nie przystało, nie pił dużo. Co mnie też ucieszyło, bo następny dzień miał być pełen wrażeń i zwiedzania dużej ilości klasztorów. No więc plan... Y, aha, no i dodatkowo jeszcze y, chłop z każdym, kto, y, kto przyjeżdża i stwierdza, że jest ok, i z nim pije herbatkę, jakieś ciasteczka miejscowe y, poleca, to gra z nim w domino. Y, w takie klasyczne domino, jak się powinno grać, normalnie na punkty. Nauczyliśmy się grać, trzeba szybko y, myśleć, naprawdę koleś wymiata. Y, no i dodatkowo... My też jeszcze musimy, I, i on jeszcze w ogóle liczy po polsku wszystkie te punkty. Ogromna nas wiele razy. Opowiadał historię, jak jakaś Niemka, która się zaraziła graniem w domino, a była na matematyki zaczęła w ogóle jako dodatkowe zajęcia w szkole wprowadzać domino, po to, żeby dzieci lepiej, dzieci lepiej liczyły i lepiej się rozwijały. Bardzo fajny pomysł, naprawdę. Nawet nie wiedziałem, że gra w Domino jest taka sympatyczna i przyjemna. A że było już ciemno, to zagraliśmy chyba tylko 3 czy 4 partyjki i poszliśmy spać. Po to, żeby na następny dzień zacząć zwiedzać kolejne ciekawe rzeczy. A tą kolejną ciekawą rzeczą było, były dwa klasztory. Które były przewidziane na ten dzień, według naszej krótkiej rozpiski. I był to klasztor w Moc Sameta i w Galati. W związku z tym, że ciężko się tam było dostać w jakikolwiek sposób, wzięliśmy marszutkę do wspomnianego klasztoru w Galati. Jest to 10 km no, od Kutaisi, z centrum. Nie dojechalibyśmy tam na stopa. bo wszystkie samochody, nawet które tam jechały, były wypchane po brzegi, bo wszyscy jadą się tam modlić. Marszutka kosztowała naprawdę niedużo. Fantastycznie było pogoda piękna, idealne błękitne niebo nie to co u nas, nie ma tych wszystkich zanieczyszczeń spowodowane przez samoloty, które rozpylają złe substancje w powietrzu tam jest idealne błękitne niebo, jak wjechaliśmy na klasztor do klasztoru to dodatkowo był na super górce wiadomo, że kościół zawsze zajmuje najlepsze miejsce, na super górce świetne widoki na Kaukas wszystko zielone, bo to maj, piękna zieleń dodatkowo na około, dosłownie naokoło, w każdą stronę białe, ośnieżone szczyty gór. Na północ Kaukazu, na południe jakichś innych gór, ale też ośnieżone. Naprawdę genialny widok. No a sam klasztor został wybudowany w XII wieku, tam chyba 1106, przez jakiegoś króla Dawida. No a klasztor jest też troszeczkę odbudowany, bo w XVI wieku zaatakowali ich Turcy. My, oto mańscy, no i spalili cały ten klasztor, więc dopiero później został odbudowywany. I zostało, zostało to do dzisiaj, to co jest. Może nie tylko został zniszczony, no nie został zniszczony, ale chodzi mi o to, że jest świetnie zachowany albo odrestaurowany. Freski na ścianach są genialne, naprawdę przednie. Do tego jeszcze oczywiście weszliśmy msza, Ja tak cichaczem chodziłem i nawet robiłem kilka zdjęć. Jest kapitalna mozaika w ogóle Jezusa. Które jest za szkłem i w ogóle jest chyba, z, ma 500 lat, jest na zdjęciach. Naprawdę polecam, polecam zajrzenie ze zdjęć, bo, bo są super. O, bo oglądaliśmy ten klasztor, ale w, o! Najważniejsze, zajeżdżamy pod ten klasztor na taki wielki parking. Dziwne, że nikt nas nie atakuje, jeśli chodzi o jakąś sprzedaż ze straganów rzeczy. Podchodzimy do bramy, a tu krowa wybiega. <śmiech> I to nie, że jedna czy coś, tylko dużo tych krów. Cały stadok, ktoś przeganiał spod klasztoru, gdzieś tam ich wyprowadzał dalej. Ogólne krowy są bardzo bezpiańskie, tam chodzą sobie same po mieście i wracają na noc do, do obory. Czasami mają różne wstążki na nogach, żeby dało się stwierdzić, czy to jest moja krowa, czy twoja. Nie, to była moja krowa, bo ta ma tutaj wstążkę na lewej, na lewej tylnej nodze. Zieloną, a nie czerwoną. Także około godziny jesteśmy przy tym, w tym klasztorze, zwiedzamy słuchamy nawet jakiegoś nabożeństwa w sumie to tylko śpiewów fantastycznych i postanawiamy jechać do drugiego klasztoru a ten drugi klasztor to Matsameta, który jest już bliżej ku Taisi. problem w tym, że nie możemy się stamtąd tak łatwo wydostać i musimy całą drogę zejść na nogach do jakiejś większej cywilizacji no ostatecznie udaje się nam dostać że znaczy złapać jakiegoś stopa gdzieś tam po drodze już za 3 km mieliśmy w nogach, cały czas schodziliśmy w dół, także nie było aż tak źle. I mówimy, że chcemy tam jechać. Co ciekawe, Koleś, myśleliśmy, że nie my też tam jadą do jakieś młode małżeństwo, które w żadnym języku z nami nie chciało gadać. I okazało się, że Koleś nas po prostu tam podwiózł i zawrócił do wspomnianego klasztoru. I całe szczęście, że ten klasztor wybraliśmy jako drugi, bo tak naprawdę nic ciekawego tam nie ma. Taka mała salka, ja wiem, ze 30 m kwadratowych, gdzie są odprawiane msze, z czego 15 zajmuje ksiądz tych metrów. Bardzo zimno, oczywiście grube ściany, wszędzie w tych klasztorach jest jakiś fajny chłód. Ciepło już było, bo to maj, także słońce daje w tamtym rejonie ostroczadu. No nic ciekawego, jest od a odbudowywane są jakieś ściany, mury obronne. Też jest na takim zboczu, a w dole rzeka jest ale w sumie to nie wiem nawet, kiedy był wybudowany, bo w przewodniku też tego nie napisali. A nie, przepraszam, napisali w VIII wieku. No a rzeka w tle to jest czerwona rzeka, ponieważ była arabska masakra w VIII wieku właśnie i tam ich troszeczkę wyrżnęli i w związku z tym rzeka krwią płynęła niczym u nas w czasie wojny. W każdym razie zwijamy się stamtąd no i niestety tak samo jak poprzednie nie udaje nam się złapać stopa, a na szczęście tylko to jest jakieś półtora kilometra od głównej drogi i musimy się wybić na główną drogę do Kutaisi. Tak też robimy, stajemy sobie przy posterunku policji. Warto spojrzeć na zdjęcia, jak wygląda posterunek policji. Jest gruzińska i Unii Europejskiej flaga wisząca i można y, tam... Znaczy nie można, a po prostu cały posterunek jest przeszklony. Wygląda to jak jakaś, jak jakiś sklep, po prostu taka zwykła budka. ja wiem, 10 metrów na 10, może poprzedzielona niskimi ścianami. Także i wszędzie, no, ze wszystkich stron są okna. I ewentualnie żaluzje, czasami pewnie coś zasu, zasuwają, żeby ich nie było. Widać, jak tam się dom albo coś. No i stoimy sobie, czekamy spokojnie na stopa. Zatrzymuje się jakaś stara łada koleś mówi, że nawet się z rodzicami mówi, że się nawet uczy angielskiego no i nawet nawet mu nie szło pochwaliliśmy go i powiedzieliśmy po prostu rodzicom, że dobry z niego uczeń, także coś z niego będzie. Łada była taka, że żeby otworzyć drzwi to musiałem odsunąć najpierw szybę i potem prze, prze, od, przełożyć rękę przez szybę i otworzyć klamkę bo w środku nie było taka łada bez klamek. W związku z tym, że te klasztory nam dosyć szybko y, poszły, to doczytaliśmy w przewodniku, że jest, są jeszcze dwa meczety, w, nie meczety, a synagogi w y, Kutaisi, więc postanowiliśmy je zwiedzić. Niestety, jedna jest zamknięta na cztery pusty, a druga na dwa, bo udało nam się też na teren. Ale, jako że życie nie znosi próżności, koło tej drugiej synagogi był też jakiś kościół na takiej górce z bardzo sympatycznymi, m, sympatycznym cmentarzem. I właśnie tam, jedna taki, z, taki pomnik jest jakiegoś tragicznie zmarłego pana, który w ogóle jest. Cała ta rycina jest kolorowa i kolejny jest jeden do jednego. Taki wielki, taka wielka płyta marmurowa, czy coś ten desen, jest cały wyryty, karycina jego w kolorze. Naprawdę fajny efekt, zachęcam do obejrzenia zdjęć. No i w związku z tym, że jest naprawdę na górce, potężnej górce, w ten. Ten klasztor, to jest fajny widok też na całe miasto. Widać też naszą kwaterę, bo to jest kilka górek. Te, te tutaj jest taki dolinie, dolinie rzeki. To właśnie nawet tą rzeką płynęł, płynął ktoś, nie pamiętam kto, ktoś z ideologii greckiej chyba. Wyprawa po Złote Runo, coś takiego jest. To właśnie ten, ten ktoś tam płynął tą rzeką. Dosyć ciekawe miasto. No i schodzimy z powrotem do, do miasta wspinamy się z powrotem na swoim kwaterę na kolejną górkę i postanawiamy, że jest taka piękna pogoda i tak bardzo nam się tutaj podoba że jeszcze dzisiaj nie jedziemy stąd tylko pogramy w domino i odpoczywamy, po prostu taki chill poopalamy się trochę trzeba złapać kolorek jakiś okazuje się, że akurat Polacy przyjechali do tego samego homesteja co my bardzo sympatyczny Filip Magda Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że może ktoś tego posłuchają. Jak im dam pewnie linka, to może posłuchają. Yy. A później, jak się okazuje, przez kilka dni podróżujemy razem, bo akurat jedziemy w tym samym kierunku. Naprawdę fantastycznie ludzie też kawał świata zwiedzili. Także yy, sympatycznie, sympatycznie było. Yy. A ja takie w związku z tym, że przez te kilka dni podróży... Różne pytania mi się y, rodziły w głowie. Y, miałem okazję y, z panem tatą y, naszej homestayki pogadać, y, Georgi się nazywał. Y, I dowiedziałem się, że domy w Kutaisi są tanie. Bo tylko 20 tysięcy dolarów można, y, za 20 tysięcy dolarów można kupić fajny dom ze starym ogrodem y, z, y, za zarośniętą już winnicą, która regularnie owocuje najlepszą odmianą winogron czyli marką Odessa która przez to, że jest tak ciepło już na krzaku fermentuje, dzięki temu jest tak bardzo słodka i dlatego wychodzi tak genialne wino Naprawdę jest, przez, przez to, że jest tak dużo cukru, tak dużo słońca, w każdym pojedynczym gronie jest bardzo dużo cukru naprawdę przez słońce Niestety, w naszym wypadku to jeszcze nawet nie było zalążków tych, tych winogron, jak byliśmy, nawet nie były zielone, ale podobno Odessa jest najlepsza i to nie tylko w Gruzinie nam mówili, ale także y, czytaliśmy to w innych relacjach z podróży. Ale żeby to zobaczyć, to trzeba we wrześniu tam jechać. Także może kiedyś trzeba się przejechać na wrześniu, w ogóle jakbym tak żeby zebrał trochę kasy, to bym chyba sobie tam kupił jakiś, jakiś dom na... Na mieszkanie tam latem. Bo naprawdę jest przeczat Tak mi się podobało Kutajsi, że jak patrzę na zdjęcia, to aż mi się tam chce jechać. To jest to jedyne miejsce w tym momencie, do którego chciałbym wrócić, jeśli chodzi o, o to, co zobaczyłem. A zobaczyłem już trochę rzeczy. Naprawdę czad. I ten Kaukas w tle. Te błękitne niebo. Ci sympatyczni ludzie, którzy no rozmawiają po rosyjsku. Angielskiego się uczą. Jest tam uniwersytet więc coraz więcej ludzi będzie mówić po angielsku są otwarci, tanie jedzenie tam kiedyś jeszcze pojadę, mieliśmy taki plan, że dnia następnego pojedziemy do Borżomi, czyli takiego uzdrowiska, sanatorium, takiego polskiego ustronia górskiego na przykład, albo jakiejś kudowy zdrój o na przykład. I mieliśmy tam jechać, ale Filip i Magda nas namówili, żebyśmy jechali gdzie indziej i żebyśmy jechali bardziej na północ do takiej miejscowości, co się nazywa Wardzia Bo w Wardzi jest kilka ciekawych rzeczy, które trzeba koniecznie zobaczyć No więc niewiele myśląc, skoro oni też tam jadą, no to jedziemy razem Bo w sumie ludzie konkretni to i jedziemy. Co prawda namawiali nas na wyjazd e, całkowicie w przeciwną stronę, bo na północ, po to, żeby zobaczyć najwyżej położoną wioskę, nazwijmy to w Europie, bo jest na ponad tysiąc ileś metrów nad poziomem morza, ale stwierdziliśmy, że jednak tam nie chcemy jechać i właśnie pojedziemy do wspomnianej warty, gdzie jest bardzo ładne e, miasto w Skales. Uu. Nie wiem, czy nie z X albo i lepiej wieku i trzeba tam jechać. No więc czym prędzej się tam wybieramy i jedziemy. Przez cały dzień tam jechaliśmy. Bo w sumie też i długo się zabraliśmy. Było kupa kilometrów. Dwoma, ma dwoma marszutkami trzeba było tam dojechać. Dojeżdżamy na miejsce. I Filip był pewien, że jest tam jakiś hotel. Spoko. Będzie czat. Zajeżdżamy i tak. Skamieniałe skamieniałe faktycznie jest. W takiej wielkiej półce skalnej. Są wyryte, widać różne okna i drzwi. Ale jeśli chodzi o hotel to... No jest w remoncie. On też tak słyszał, ale stwierdził, że może już jest wyremontowany. I do tego są trzy domy. Na szczęście duch przedsiębiorczości u jednego właściciela tych domów jest duży i on wynajmuje wszystkie pokoje tam. I do tego prowadzi bar, gdzie można kupić piwo, można zamówić sobie żarcie, miejscowe, różne specjały. Także dorabia nieźle i nawet super mu to wychodzi. Generalnie super. Fajnie jest tam. W związku z tym, że byliśmy tam kole 12 czy 1, posililiśmy się i postanowiliśmy wejść do tego dwunastowiecznego miasta w skale wyrytego w Wardzi. I no, warto. W przewodniku było napisane, że jest tam wejście za trzy za dolce. Ale my albo byliśmy po godzinach, albo jeszcze nie było sezonu, w związku z tym nikogo tam nie było. Był tylko jakiś tam lokalny, lokalny ksiądz, który nam pokazał więcej niż standardowo wymaga procedura zwiedzania. Bo jakąś świętą wodę nam w jaskini pokazał, która się zbiera w jednym miejscu i można ją pić. No zwykła górska woda. Ale w, sumie, że w związku z tym, że było gorąco, to akurat się schłodziliśmy, no i dodatkowo ten chłód jaskini, który tam był bo w samych tych jaskiniach, tych, w tej Wardzi właśnie był klasztor wykuty. E, super, super miejsce, naprawdę. Zwiedzania było tam na 2-3 godziny. E, dodatkowo zwiedzały z nami psy. Jest tam sporo niby bezpańskich psów, ale te bezpańskie psy są e, pańskie, ponieważ słuchają, absolutnie słuchają ludzi. A głównie są to owczarki kaukaskie w Polsce mające bardzo złą renomę. A okazuje się, że są bardzo przyjazne, jeżeli się do nich umiejętnie podchodzi i bardzo, bardzo dobrze słuchają. W związku z tym, że jestem zafascynowany psią psychologią, to nie miałem żadnego problemu, żeby dotrzeć do tych psów i słuchały mnie, słuchały mnie bezgranicznie. mogłem robić, robić z nimi co chciałem. Mało tego, Patrycja, która się bardzo boi psów, nawet po kilku latach niedotykania żadnego psa, pogłaskała takiego właśnie Owczarka kaukaskiego, który w Polsce jest prawie że lasą zakazaną. Trzeba go chyba rejestrować, mi się wydaje. Ale nie jestem pewien. Tak też się zdarzyło, że to właściciel miał jednego Owczarka, jeszcze jakąś taką inną przybłędę mieszaną, którą nazwaliśmy Fifi. Bardzo sympatyczny taki mały kundelek i on zwiedzał z nami całe miasto skamieniałe. Z, ra z radością y nas witał za każdym razem, jak wychodziliśmy z jakiegoś, jakiegoś takiego pokoju, który był w skale. Super pies. No i w związku z tym, że tak lgną do mnie psy, to yy, przypomentały się też inne, które naprawdę trzeba było już poustawiać po kątach, bo yy, zaczęły się gryźć między sobą o to, kto ma być bliżej przywódcy. <grych> yy, w tym wypadku myłyśmy domy. Fajnie, fajnie było. To tyle, jeśli chodzi o psy, bo się trochę zagłupowałem. Było bardzo fajnie, siedzieliśmy sobie w tym barze w cztery osoby, potem jeszcze takie Niemki przyjechały, Izraelczycy. Wszyscy w ogóle, wszystkich wcześniej już Filip i Magda gdzieś spotkali i oni też wszyscy zjechali do tej warzy. No i się zrobiło tak, tak mocno międzynarodowo. Piliśmy gruzińskie piwko, no i jak już wyciągnęliśmy winko, to już było grubo. Co prawda na następny dzień nikomu nic nie było. Nikogo nie bolała głowa, wszyscy, wszyscy byli zdrowi. Także tak fajnie było. Ale jeszcze przed imprezą, w związku z tym, że było dość czasu i słońce długo świeciło, to próbowaliśmy zwiedzić dwa inne klasztory, które są w okolicy. W okolicy wspomnianej właśnie tej Wardzi. No i ja je zwiedziłem. Dziewczyną się nie chciało wchodzić na górę. No i też nie wszędzie się dało wejść, nie udało mi się też przecisnąć przez szczelinę, która prowadziła gdzieś tam do fajnego monastyru, gdzieś na samej górce, więc można tylko zobaczyć zdjęcia z dołu, ale ogólnie rzecz biorąc, bardzo sympatycznie jest w tym rejonie, to był ten klasztor, to był Vanis Quabebi, ale niestety był zamknięty, może to nie był klasztor, to był chyba taki, o wiem, tam żyli mnisi, tak, to był taki monastyr jakby, w skale sobie drążyli, drążyli jaskinie i oni tam po prostu spali i żyli z dnia na dzień i modlitwą byli karmieni i datkami pewnie też więc w bardziej sobie się przespaliśmy i na następny dzień pojechaliśmy do wspomnianej wcześniej borżomi na mineralne wody i na wczasy w sanatorium ale o tym wszystkim w następnym odcinku. Cześć.